Kaseta Szósta Środa, 9 lutego 1983 roku 424 dzień stanu wojennego w Polsce W trzecią niedzielę miesiąca stycznia została odprawiona w rzymskim kościele św. Stanisława msza święta, w której wspólnota polska w Rzymie dziękowała Bogu za solidarność i pomoc okazywaną Kościołowi i narodowi w naszej ojczyźnie ze strony Kościoła we Włoszech oraz całego włoskiego społeczeństwa. Specjalny telegram prymasa Polski informował, że z rzymskim nabożeństwem dziękczynnym łączy się cały Kościół w Polsce. Pani Jasnogórska, nawiązując dziś do tego wydarzenia pragnę wraz z moimi rodakami podziękować szczególnie Tobie za wszystkie z różnych stron pochodzące dowody duchowego braterstwa, za wszystkie wyrazy solidarności z narodem i Kościołem w Polsce. Z narodem, który zmaga się o godny kształt całego swego społecznego bytowania, z Kościołem który w tym wysiłku pragnie służyć narodowi i być dla niego oparciem. Właśnie Tobie pragnę za to podziękować. Przede wszystkim Tobie, Matko. Środa, 16 lutego 1983 roku. 431 dzień stanu wojennego w Polsce. Dzisiaj środa popielcowa początek Wielkiego Postu. Dzisiaj, a także w najbliższą niedzielę w katedrach, kościołach i kaplicach na całej ziemi polskiej miliony ludzi pochylą swe głowy, prosząc o posypanie popiołem na znak pokuty. Usłyszą przy tym słowa Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Albo też słowa Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. Od tych słów rozpoczyna się czterdziestodniowy post, czas przygotowania do Wielkanocy. Pani Jasnogórska, klęcząc przed Twoim wizerunkiem w roku jubileuszu, łączę się z moimi braćmi i siostrami we wierze, a zarazem synami i córkami tej samej Ojczyzny, prosząc, ażeby w tym świętym okresie na nowo odkryli tę prawdę, że Bóg umiłował świat. Tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Żeby na nowo odkryli tę moc, jaka jest dla każdego człowieka w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Żeby nie poddawali się siłą śmierci i grzechu, ale całym swoim ludzkim i chrześcijańskim ja zawierzyli w życiu. Wtorek, 1 marca 1983 roku. 444 dzień stanu wojennego w Polsce. Pani Jasnogórska! Klęcząc w duchu przed Twoim umilowanym wizerunkiem Pragnę Ci w dniu dzisiejszym polecić i zawierzyć moją papieską posługę w krajach Ameryki Środkowej Podejmuję tę posługę, poczynając od dnia jutrzejszego Biskupi polscy zebrani na swej ostatniej konferencji plenarnej Zwrócili się w tej sprawie do wszystkich moich rodaków Oto słowa Żarliwą modlitwą i osobistym umartwieniem w znoszeniu codziennych kłopotów i cierpień wspierać będziemy przed Bogiem papieża w Jego trudnej apostolskiej pielgrzymce. Wyrażam moją wdzięczność za to duchowe wsparcie. Równocześnie wyrażam przekonanie, że doświadczenia mojego własnego narodu pomogą mi spełnić posługę Ewangelii w stosunku do tych społeczeństw, które tak bardzo są doświadczane w obecnej godzinie dziejów. I dlatego Tobie, Matko, zawierzam tę posługę. Totus Tuus. Środa, 16 marca 1983 roku. 459 dzień stanu wojennego w Polsce. Obraz jasnogórski jest wielkim dzielem sztuki. Opatrzność Boża posługuje się dziełem rąk ludzkich, dziełem ludzkiego artyzmu i geniuszu, aby przybliżać prawdy najgłębsze umysłom i sercom. Bóg działa poprzez dzieło człowieka. Dzieło człowieka staje się jakby widzialnym znakiem tajemnicy Boga. W komunikacie z ostatniej konferencji plenarnej Episkopatu 23 i 4 lutego czytamy Biskupi z głęboką troską śledzą problemy nurtujące środowisko twórców kultury i sztuki, których udział w życiu kraju jest niezbędny. Ludzie sztuki i kultury muszą mieć zapełnione właściwe warunki życia, pracy i zrzeszania się. Biskupi apelując o bogaty wkład prawdziwej twórczości artystycznej w kulturę narodową zwracają się jednocześnie do wszystkich twórców o wyrażanie i utrwalanie w dziełach sztuki, literackich, plastycznych, muzycznych, filmowych tych przeżyć, które są doświadczeniem czasu jubileuszu jasnogórskiego. Pani Jasnogórska, nawiązując do tych pasterskich słów Episkopatu Polski, zawierzam Ci z całego serca współczesną polską kulturę artystyczną i wszystkich jej twórców. Niech wolności i prawdzie służą pięknu, Wedle myśli Norwida, popiękno piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się z martwych wstała. Środa, 23 marca 1983 roku. 466 dzień stanu wojennego w Polsce. Pani Jasnogórska, pragnę złożyć w Twe macierzyńskie dłonie rok odkupienia, który jako nadzwyczajny jubileusz danym jest otworzyć uroczystość Zwiastowania Pańskiego dnia 25 marca. W zjednoczeniu z papieżem tego samego dnia otworzą rok święty biskupi polscy w swoich katedrach. Odtąd w ciągu całego roku świętego otwierać się będziemy odkupicielowi w pielgrzymkach diecezjalnych, w nabożeństwach jubileuszowych, wyznaczonych przez pasterzy diecezji, a zwłaszcza w jak najgodniejszym przyjmowaniu sakramentu pokuty i Eucharystii. Będziemy otwierać Zbawicielowi drzwi naszych domów rodzinnych. Będziemy wprowadzać odkupiciela na nowo w całe nasze polskie życie. Tak piszą biskupi polscy w komunikacie z ostatniej konferencji. O Pani Jasnogórska, niech Chrystus przez rok odkupienia Wypełni na nowo swą mocą duszę synów i córek mego narodu, którego Ty jesteś matką. Środa, 30 marca 1983 roku. 473 dzień stanu wojennego w Polsce. Matko Najświętsza, do serca Twego mieczem boleści wskroś przeszytego, Wielki tydzień 1983 roku Przez Twoje serce macierzyńskie Przybliżamy się do niezgłębionej tajemnicy męki Chrystusa Do tajemnicy Jego krzyża Tak jest na całej ziemi polskiej W tylu kościołach, kaplicach, parafiach, wspólnotach W tylu sercach Rozważamy mękę Chrystusa przez cały Wielki Post Przeżywamy dni Wielkiego Tygodnia czwartek, piątek, soboty. Przyjmij, Matko Jasnogórska, tę naszą wolę bycia z Chrystusem ukrzyżowanym i złożonym do grobu. Przyjmij wszystko, co uczyniono, aby w tym Wielkim Poście nawrócić się, odmienić żyć. Przyjmij wszystkie rekolekcje, dni skupienia, drogi krzyżowe, gorzkie żale. Przyjmij wszystkie spowiedzi i komunie święte. Przyjmij wszystkie modlitwy. Przyjmij też wszystkie cierpienia tych, którzy cierpią na ziemi Polski. Cały ten nowy rozdział cierpienia, który wpisał się na przestrzeni drugiego już roku w nasze dzieje. Niech Twój Syn, Jezus Chrystus, umęczony, ukrzyżowany, złożony do grobu, Chrystus Wielkiego Tygodnia, stanie się dla nas również i w tym roku źródłem mocy i znakiem nadziei.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 Miłości ofiaruje Mu życie, przywraca wolność i godność. Oczyjcie łzy płaczący. Nela lingua latina. Surrexit Dominus Vere, alleluja. Regina celi letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurexit sicudixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Sancti apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate ed autoritate confidimus. Ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis beate Marie, Semper Virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et pauli et omnium sanctorum, miseratur vestri omnipotens Deus, E dimisis omnibus peccatis vestris... perducat vos Iesus Christus ad vitam eternam. Amen. Indulgentiam absoluzionem... ...et remissionem omnium pecatorum vestrorum ...spatium vere et fructuose penitentie... cor sempre penitens... ...et in vite... Gratiam et consolationem Sangli spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribu ad vobis omnipotens et misericors dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, patris et filii et spiritus sancti, Descenda superboset semper. Środa, 6 kwietnia 1983 roku, 480 dzień stanu wojennego w Polsce. Ciesz się królowo niebieska, wesel się, pani anielska że Syn Twój już zmartwychwstał. Stajemy przed Tobą, Matko Jasnogórska, w Oktawie Wielkanocnej. Kościół w Polsce od sześciu stuleci śpiewa Ci antyfonę o zmartwychwstałym Twoim Synu, któregoś Ty godna była, żeś Go na ręku nosiła. Aleluja tej maryjnej antyfonie wielkanocnej przed obliczem Matki Jasnogórskiej łączę się z wami, drodzy rodacy, synowie i córki tej samej wielkiej rodziny narodu, tej samej ojczyzny. Dziękujemy za to, czym zmartwychwstanie Chrystusa jest dla każdego z nas. Dziękujemy za to, czym było ono i jest dla całych pokoleń. Dziękujemy za utajoną w nim ostateczną nadzieję człowieka. Dziękujemy za moc prawdy, której nie można nieodwołalnie skazać na śmierć. Dziękujemy za zwycięstwo życia, którego nie można unicestwić, bo odradza się w mocy ducha. Śpiewamy Bogu Rodzicy, ciesz się i wesel się w niebie, Proś go za nami w potrzebie. Na Jasnej Górze wraz z naszą matką przedkładamy z martwych zmartwychwstałemu największe potrzeby ludzi i narodu w roku pańskim 1983. Środa, 13 kwietnia 1983 roku. 487. Dzień Stanu Wojennego w Polsce Podczas pielgrzymki do Święcimia w czerwcu 1979 roku zatrzymując się przed tablicą ofiar obozu śmierci w języku hebrajskim wypowiedziałem następujące słowa Napis ten wywołuje wspomnienie narodu którego synu i córki przeznaczono na całkowitą eksterminację. Naród ten początek swój bierze od Abrahama, który jest ojcem naszej wiary, jak się wyraził święty Paweł. Ten to naród, który otrzymał od Boga, Jachwę, przykazanie nie zabijaj, w szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania. Wobec tej tablicy, nie wolno nikomu przejść obojętnie. Dziś pragnę raz jeszcze odwołać się do tych słów, wspominając wraz z całym Kościołem w Polsce i z całym narodem żydowskim straszliwe dni powstania i eksterminacji getta warszawskiego przed 40 lat, od 19 kwietnia do połowy lipca 1943. Był to rozpaczliwy okrzyk, był to rozpaczliwy krzyk o prawo do życia, o wolność, o ocalenie godności człowieka. Pani Jasnogórska, każdego tygodnia staję przed Tobą w ramach 600. rocznicy Twojego błogosławionego wizerunku. Dziś proszę Cię, abyś przyjęła hekatąbę ofiar tych naszych braci i sióstr, którzy należąc do narodu żydowskiego dzielili z nami doświadczenia straszliwej okupacji hitlerowskiej i ponieśli okrutną śmierć z rąk okupanta w stolicy Polski. Oddając cześć pamięci niewinnie pomordowanych prosimy niech Bóg Przedwieczny przyjmie tę ofiarę za ocalenie świata. Środa, 20 kwietnia 1983 roku, 494 dzień stanu wojennego w Polsce. Pani Jasnogórska i Matko mojej Ojczyzny, pragnę dzisiaj w sposób szczególny polecić twej macierzyńskiej miłości młodzież polską. W czasie ostatniej konferencji plenarnej biskupi omawiali sprawy współczesnej młodzieży polskiej, zwłaszcza pracujący. Świadczy o tym wypowiedź zawarta w komunikacie z tej konferencji. Przytaczam ją. Niektóre kręgi młodzieży stają na rozdrożu i pytają, czy istnieje jeszcze w naszym kraju możliwość zaspokojenia uczciwych ambicji życiowych. Niektórzy, nie widząc dla siebie perspektyw, opuszczają kraj. Tymczasem młode umysły i mocne ręce potrzebne są ojczyźnie. Pani Jasnogórska, zachowaj te młode umysły i mocne ręce dla wielkiej sprawy wspólnej, której na imię Polska. Dopomóż Kościołowi troszczyć się skutecznie o tworzenie dla młodzieży właściwych warunków kształtowania charakterów. Pozwól, że ośmielę się powiedzieć więcej ty sama kieruj po macierzyńsku przygotowaniem młodych do przejęcia odpowiedzialności za życie własne, za losy kraju i Kościoła. Opiekuj się też o Matko Niepokalana całym duszpasterstwem młodzieży, zwłaszcza ruchem oazowym i ruchem światło-życie związanym ze służbą liturgiczną, o których biskupi wspominają w swym komunikacie. Matko Jasnogórska Tobie zawierzamy naszą młodzież, Tobie zawierzamy naszą przyszłość. Środa, 27 kwietnia 1983 roku. 501 dzień stanu wojennego w Polsce. Pragnę przytoczyć słowa z orędzia papieskiego na tysięczną rocznicę konsekracji biskupii św. Wojciecha. Wydarzenie to miało miejsce w Weronie w dniu 29 czerwca 983 roku. Mszy świętej koncelebrowanej z okazji tysięcznej rocznicy przewodniczył kardynał Władysław Rubin. W Orędziu czytamy. Przykład świętego Wojciecha jest dziś aktualny dla Europy bardziej niż kiedykolwiek. Europa przechowuje w prawdzie bezcenny skarb prawdy chrześcijańskiej, ale dostrzega przecież w sobie powstające w różnej postaci fermenty rozkładu, typowe dla myśli pogańskiej, która została przezwyciężona przez nowość Ewangelii. Stało się to dzięki wielkodusznej, wręcz heroicznej pracy pierwszych misjonarzy, do których właśnie należy święty Wojciech, patron Pragi i patron Polski. Święty Wojciech wraz ze świętym Stanisławem jest głównym patronem Polski przy Twoim boku, Pani Jasnogórska i Królowo Polski. Łącząc się w duchu z doroczną uroczystością świętego Wojciecha, która w ubiegłą niedzielę miała swoje centrum w prymasowskim Gnieźnie, Polecam wstawiennictwu tego świętego ojczyznę naszą i wszystkich moich rodaków. Niech ten, którego święte relikwie wkrótce po chrzcie Polski stały się podwaliną jedności hierarchicznej w ojczyźnie, Stawia się za nami w doświadczeniach czasów obecnych. Abyśmy wytrwali w wierności dla przyrzeczeń naszego chrztu aby chrzest nie przestawał być dla nas źródłem duchowej siły. Środa, 4 maja 1983 roku. 508 dzień stanu wojennego w Polsce. Słowo na 3 maja. Duchowo łączę się z wszystkimi, którzy dziś pielgrzymują do sanktuarium na Jasnej Górze do stolicy Marii Królowej Polski. Ileż razy tam bywałem w tym uroczystym dniu, ileż razy sprawowałem Najświętszą ofiarę. Boże, który dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna bezpieczeństwem. Oto słowa modlitwy liturgicznej z uroczystości 3 maja. Dzień pamiętny w dziejach narodu, uchwalona w tym dniu 1791 roku, Konstytucja miała dokonać naprawy Rzeczypospolitej wówczas, gdy groziło jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Choć niebezpieczeństwo okazało się silniejsze, to przecież Konstytucja przetrwała jako dowód woli życia narodu i stanowienia o sobie. Dziś w uroczystość 3 maja prosimy Cię Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś nas wszystkich jako swoje duchowe dziedzictwo ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Niech Twa pomoc i obrona odnawia stale w całym narodzie polskim. Wolę życia i stanowienia osoby. Na koniec, Pani Jasnogórska, polecam Tobie w mojej ojczyźnie wszystkich, którzy ucierpieli w związku z wydarzeniami ostatnich dni. Mario, Królowo Polski, jestem przy Tobie. Pamiętam, czuwam. Środa, 11 maja 1983 roku. 515 dzień stanu wojennego w Polsce. Na doroczną uroczystość świętego Stanisława, biskupa krakowskiego i męczennika patrona Polski, pragnę przypomnieć słowa, jakie dane mi było wypowiedzieć na błoniach krakowskich w czasie mojej pierwszej pielgrzymki dojczyzny. Do Proszę Was,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 abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Te słowa wypowiedziałem na dziewięćsetną rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Stanisława. Dzisiaj je składam w Twoim sercu, o Pani Jasnogórska, i błagam, abyś strzegła tych słów w sercach moich rodaków. Środa, 18 maja 1983 roku. 522 dzień stanu wojennego w Polsce. Umiłowani rodacy, oto jest w życiu Kościoła czas wielkiej modlitwy, jakby wielkiej nowenny. Chrystus odchodząc z tego świata przez wstąpienie. Polecił swym uczniom, aby trwali na modlitwie, oczekując zesłania Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Spełniając polecenie swego Mistrza i Pana, apostołowie trwali na modlitwie wraz z Marią Matką Jezusa. Miejscem modlitwy był Wieczernik, ten sam, w którym ustanowiona została Eucharystia, ten sam, w którym Chrystus Zmartwychwstały spotykał się z apostolami, dając im władzę odpuszczania grzechów. W ciągu tych dni, pomiędzy wniebowstąpieniem Pańskim a Pięćdziesiątnicą Zielonych Świąt, Kościół cały staje się w szczególny sposób wieczernikiem. Drodzy Rodacy, na ziemi ojczystej trwacie zjednoczeni w modlitwie z naszą Matką Jasnogórską. Wokół niej wszyscy stanowimy w tych dniach, jakby nasz rodzimy, polski wieczernik. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, całą ziemię i tę naszą polską ziemię. Modlimy się o dary Ducha Świętego, które przemieniają serca ludzkie, zwłaszcza o dar męstwa i rady. Tylko wtedy bowiem może być odnowiona ziemia, kiedy zostaną przemienione Duchem Świętym serca żywych ludzi. Środa, 25 maja 1983 roku. 529 dzień stanu wojennego w Polsce. Pani Jasnogórska, Pragnę dzisiaj polecić Twojemu macierzyńskiemu sercu wspomożycielko wiernych, świętej pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rymasa Polski, którego Ojciec Niebieski dwa lata temu odwołał do wieczności. Było to w dniu 28 maja, w samą uroczystość niebostąpienia pańskiego, jakże wymowny dzień, jak wiele mówi nam o tym że data śmierci jest zarazem datą narodzin do pełnego życia w Bogu. Odszedł od nas w dzień w niebo wstąpienia Prymas Tysiąclecia, człowiek, któremu dane było służyć ludowi Bożemu na polskiej ziemi w okresie przełomowym i trudnym. Jakże gorąco zmarły Prymas miłował Ciebie, Pani Jasnogórska i Matko Kościoła jak bardzo miłował Kościół Twojego syna, jak wiernie miłował Ojczyznę i wszystkich Polaków, pozostawił po sobie wielkie, zaiste dziedzictwo. Oby to dziedzictwo trwało w nas, oby Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Środa. 1 czerwca 1983 roku 536 dzień stanu wojennego w Polsce Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Jutro Boże Ciało, po ulicach polskich miast, po wiejskich drogach rozlegną się słowa tej pieśni i tylu innych pieśni eucharystycznych. Lud Boży po mszy świętej wyruszy w procesji Bożego Ciała, zatrzymując się przy czterech ołtarzach, aby wysłuchać słów Ewangelii związanych z tajemnicą eucharystyczną. Boże Ciało, to święto tak bardzo drogie sercom polskim. Dzień, w którym możemy dać publiczny wyraz tej czci i miłości, jaką otaczamy ciało i krew pańską w sakramencie ołtarza. Bądźże pozdrowiona hostio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Pani Jasnogórska, Ty od sześciu stuleci po macierzyńsku przewodniczysz całemu ludowi Bożemu na ziemi polskiej w tym dorocznym święcie uwielbienia Eucharystii. Ty dałaś Chrystusowi ludzkie ciało i krew i Ty pierwsza je czcisz jako sakrament najświętszej ofiary pod postaciami chleba i wina. O Matko, spraw, ażeby ten sakrament w naszych trudnych czasach bardziej jeszcze niż kiedykolwiek był pokarmem moich rodaków, aby był dla nich źródłem życia i świętości, aby był źródłem duchowej mocy. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostii. Środa, 8 czerwca 1983 roku. 543 dzień stanu wojennego w Polsce. Najbliższy piątek. Poświęca Kościół na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tej perspektywie pragnę przypomnieć akt oddania Bożemu Sercu, jakiego dokonał Episkopat Polski w uroczystość Chrystusa Króla dnia 28 października 1951 roku, wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Oto słowa z tego aktu oddania. Dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczyłeś narodowi naszemu, a szczególnie za powołanie nas do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad nami w najcięższych nawet chwilach dziejowych. Całkowicie się oddajemy i poświęcamy boskiemu sercu Twojemu, aby na zawsze być ludem Twoim. Zarazem uroczyście przyrzekamy – Trwać wiernie w świętej wierze katolickiej Bronić Twego świętego Kościoła Życie nasze osobiste, rodzinne i narodowe Kształtować według Twojej Ewangelii Pani Jasnogórska Ty zawsze byłaś dla nas drogą do serca Twojego Syna To serce, włócznią przebite na krzyżu Stało się źródłem życia i świętości dla wszystkich Przybliżaj do boskiego serca osoby, rodziny, środowiska, bo serce to, posłuszne aż do śmierci, jest przeblaganiem za grzechy nasze. Niech będzie również źródłem wszelkiej pociechy dla wszystkich uciśnionych, pokrzywdzonych i cierpiących. Niechaj, o Matko, za Twoim pośrednictwem serce Odkupiciela nie przestaje na polskiej ziemi być królem serc wszystkich i celem ich, aby wszyscy czerpali z jego pełności, zwłaszcza w tym świętym roku odkupienie. Środa, 15 czerwca 1983 roku. 550 dzień stanu wojennego w Polsce. Pani Jasnogórska w dniu jutrzejszym Dane mi jest rozpocząć pielgrzymkę do ojczyzny. Jest to pielgrzymka dziękczynna za 600 lat Twojej macierzyńskiej obecności w jasnogórskim wizerunku. To dziękczynienie pragnę złożyć we z całym Kościołem w Polsce. Dziękuję moim rodakom za zaproszenie. Dziękuję zarówno władzom państwowym, jak też episkopatowi. Równocześnie, o Matko Jasnogórska polecam przede wszystkim Tobie samej tę szczególną posługę pasterską, jaką wypada mi spełnić w momencie wzniosłym, a zarazem trudnym życiu mojej ojczyzny. Proszę Cię, aby pielgrzymka ta służyła prawdzie i miłości, wolności i sprawiedliwości aby służyła pojednaniu i pokojowi. Proszę Cię o to za pośrednictwem świętego Maksymiliana Marii, męczennika oraz za pośrednictwem sług Bożych, których podczas tej pielgrzymki mam wynieść do godności błogosławionych ojca Rafała Kalinowskiego, brata Alberta Chmielowskiego i matki Urszuli Leduchowskiej. Niech dobry pasterz dusz naszych pozwoli nam wszystkim zjednoczyć się w modlitwie i w nadziei.